Po przywitaniu generał Rasztykis przedstawił mi kolejno generałów i pułkowników Wojska Litewskiego. Byli tu obecni generał Adamkiewiczius, dowódca II Dywizji Piechoty i komendant garnizonu Kowieńskiego, generał Gustaitis, dowódca lotnictwa, generał Witkauskas, inspektor piechoty, generał Popieluczka, dowódca saperów, generał Tauat Kielpsza, inspektor kawalerii, generał Nagevicius, szef służby zdrowia i dyrektor Muzeum Wojskowego w Kownie, generał Musteikis, komendant szkoły podchorążych w Kownie, pułkownik Waliusis, dowódca pierwszego pułku huzarów w Kownie oraz kilku pułkowników ze sztabu generalnego, których nazwisk niestety nie zapamiętałem. Razem było zebranych ponad Dwadzieścia osób. Początkowo atmosfera była nieco kłopotliwa. Litewscy generałowie i pułkownicy patrzą na mnie jak na raroga i milczą. Czuję się trochę jak na cenzurowanym albo jak amator-aktor na otwartej scenie. Trzeba jednak coś mówić i coś robić, lecz Litwini nie zagajają rozmowy. Zwracam się więc do generała rasztykisa po rosyjsku i zaczynam podziwiać piękno gmachu kasyna oficerskiego. —— Koło nas stoją tuż generał Czernius i pułkownik Dulksnes, ale nie biorą udziału w rozmowie. Wszyscy pozostali oficerowie litewscy stoją nadal półkolem, patrzą na mnie i milczą, nawet nie rozmawiają między sobą, lecz słuchają bardzo pilnie, co mówię do Rasztikisa. Tak miało być aż do samego końca śniadania. Szefem protokołu na tym śniadaniu był pułkownik Dulksnes. Z pomocą gospodarza kasyna. W pewnej chwili zwrócił się on do generała Rasztikisa, że śniadanie jest już podane. Mówimy wszyscy po rosyjsku. Generał Rasztikis zaprasza mnie do sali jadalnej, zaznaczając, że przy sposobności zobaczę litewski dom wojskowy, uważany za wspólną własność wojska. Idziemy przez cały szereg dużych sal i salonów, bardzo gustownie urządzonych. Wszędzie wisi dużo obrazów i różnych pamiątek historycznych, starej broni, sztychów i temu podobne. Całość obejmuje historię Wielkiego Księstwa Litewskiego przed połączeniem się w roku 1386 z Polską. Odnosi się wrażenie, patrząc na to, iż przewodnią intencją ludzi, którzy planowali urządzenie i dekorację kasyna oficerskiego w Kownie, było zupełne wykreślenie i odrzucenie z historii Litwy całej kilkuwiekowej epoki wspólnoty Wielkiego Księstwa z Królestwem, z koroną w ramach jednej Rzeczypospolitej. Tak, to jest nowa Litwa. Generał Rasztykis jest wielkim erudytą w zakresie historii litewskiej. Idąc ze mną tłumaczy mi znaczenie mijanych obrazów po piersi sztychów map, rzucając daty epok i ważniejszych faktów i wymieniając liczne historyczne imiona. Z ust jego padają imiona Mendoga, Świdrygieły, Kiejstuta, Giedymina, Olgierda i Witolda. Lecz nigdzie ani śladu Władysława Jagieły, ani jego potomków, znanych w historii całej wschodniej Europy, jako dynastii Jagiellonów. Panuje tu wszechładnie duch Wielkiego Księstwa Litewskiego sprzed Unii, odrębnego, samodzielnego, niepołączonego z koroną. Zaczynam rozumieć, że jest to doskonale zorganizowana demonstracja ubrana w bardzo subtelne formy, mająca na celu zaakcentowanie wobec mnie tradycji i ducha wojska litewskiego opartych na prawdziwie niezależnej, wolnej, wielkiej Litwie sprzed okresu Unii. Podoba mi się pomysł tej demonstracji i sposób jej wykonania, ale cóż wspólnego z wielkim księstwem litewskim Witolda ma dzisiejsza Litwa? Zaraz nasuwa się refleksja, że my Polacy jesteśmy naprawdę chyba bardzo bliskimi powinowatymi Litwinów. My też lubujemy się w pokazach naszej historycznej przeszłości i podobnie umiemy to demonstrować wobec innych. Podchodzimy już chyba do dziesiątej sali, urządzonej jak stara litewska komnata z XIV-XV wieku. Na około sali długie, dębowe, ciemne ławy, posadzka zasłana wilczymi, niedźwiedzimi skórami, na olbrzymim kominku pali się kilka ogromnych kloców drzewa, a przed kominkiem stoi duży, ciężki, rzeźbiony stół pokryty cenną starą makatą. Na ścianach wiele broni, mieczy, szabli, koncerzy, kopii podobne rozmieszczony i na barwnych kilimach. Nad kominkiem oświetlonym, padającym blaskiem ognia, ogromny naturalnej wielkości portret wielkiego księcia litewskiego Witolda. W tej sali zatrzymaliśmy się. Służba wniosła na srebrnych tacach krupnik na zimno i przekąski. Krupnik, specjał litewski, podano w dwóch gatunkach, żółtawo-żółty i ciemnowiśniowy. Generałowie Rasztikis i Czernius przepijają do mnie. Reszta osób ugrupowała się dookoła, pije i nadal zachowuje absolutne milczenie. Krupnik litewski jest świetny, jednak znacznie mocniejszy aniżeli nasze polskie domowej roboty krupniki. Rozglądam się po sali. Na kominku buzuje duży ogień, odblaski ognia padają na stare ławy, na skóry, na pięknej posadce. Wszystko to nadaje specyficzny urok starożytności tej sali. I ten olbrzymi wizerunek wielkiego księcia Witolda, który jakby patrzył uważnie na zebranych tu Litwinów i jednego Polaka. Miałem niezwykłe, bardzo silne wrażenie, że już znam dobrze ten świat miniony z starodawnej Litwy że to wszystko, co mi mówił generał Rasztikis i to, co oglądałem przed chwilą, nie jest mi bynajmniej obce ani nieznajome. Przyglądam się uważniej obecnym generałom i oficerom litewskim, którzy zachowują niezmienne milczenie. Jest to trochę denerwujące. Z wyjątkiem generałów Adamkiewicziusa i Nagiewicziusa wszyscy są jeszcze młodymi ludźmi, Generał Adamkiewiczius jest wysokim, tęgim mężczyzną z wielkimi, siwymi wąsami i siwą na jeża przestrzeżoną głową. Wspaniała postać starego żołnierza i dawnego szlachcica litewskiego. Generał Nagewiczius jest niezwykle wysoki, tyczkowaty, w okularach. O twarzy zarazem uczonego i rewolucjonisty w typie rosyjskich studentów z XIX-XX wieku. Ma on coś wybitnie sarkastycznego w swojej postaci. Pułkownik Waliuszis, żonaty z córką prezydenta Smetony, dlaczegoś od momentu, kiedy wszedłem do kasyna, nie spuszcza mnie z oczu. Pijemy krupnik, ale wszyscy są nadal skupieni, patrzą na mnie, słuchają i wciąż milczą. Rozmowa podtrzymywana jest i to bardzo skąpo przez generałów Rasztikisa i Czerniusa. Przechodzimy do następnej sali, zapewne już jedenastej z rzędu. Jest to sala jadalna na wskroś nowoczesna. Po środku długi stół nakryty zastawą, srebrami i kryształami, na około stołu krzesła kryte ciemną skórą. W odróżnieniu od poprzedniej sali z kominkiem, którą nazwałem w myśli Witoldową, Jadalnia jest bardzo jasna, z dużymi oknami. Moje miejsce wypada na prawo od generała Rastikisa. Obok siebie mam generała Witkauskasa, naprzeciwko generała Czerniusa i zaraz przy nim pułkownika Waliuszisa, który wciąż nie spuszcza ze mnie wzroku. Przy stole mówi tylko generał Rastikis, wszyscy inni słuchają z natężeniem. Generał zapytuje mnie, z jakiej części Polski pochodzę. Odpowiadam, że ze strony mego ojca pochodzę z ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a mianowicie z Mochylewszczyzny spod Rochaczewa. A ze strony matki z Królestwa Polskiego z Ostrołęckiego, że urodziłem się w Zambrowie pod Łomżą, ukończyłem szkołę średnią w Białym Stoku, następnie w czasie wojny światowej szkołę kawaleryjską w Rosji, a po wojnie w 1920 roku wyższą szkołę wojenną w Warszawie. Wszyscy obecni słuchają mego curriculum vitae z ogromnym, nieukrywanym zainteresowaniem. Dodaję wobec tego, że ród mojego ojca wywodzi się ze żmudzi, z bojarów litewskich, od dorszprungów. O ile wiem za czasów Giedymina lub Witolda, albo nawet za Mendoga, przeniosła się część mego rodu do Białej Rusi, do Rohaczewa, który, jak wiadomo, był od XIV wieku osadą litewską. Mówię po to, by sprawdzić, jakie wrażenie na obecnych wywrze wspomnienie epoki Witoldowej. Nie mogę się dopatrzeć najmniejszej reakcji. Twarze wszystkich generałów i pułkowników pozostają nieruchome, kamienne, Nikt się nawet nie uśmiecha. Prawdziwi Litwini... Generał Rasztiki kontynuuje niezmiernie grzecznie i uprzejmie swoje zapytania. Pan pułkownik naturalnie zna doskonale całą Polskę, a ponieważ pochodzi pan z tak zwanych przez was Polaków Kresów Wschodnich, to oczywiście musi pan zauważyć, że pomiędzy właściwą Polską a tymi Kresami Wschodnimi istnieją bardzo poważne różnice. Inni ludzie, inny język, inne obyczaje. Na przykład całe północno-wschodnie i południowo-wschodnie obszary Polski są przecież kompletnie niepodobne do waszej, jak mówicie, kongresówki, a zwłaszcza do obszarów zachodnich, jak Pomorze, Poznańskie i Śląsk. My, Litwini, Polski zupełnie nie znamy. Nasze wiadomości o Polsce czerpiemy z czasopism i książek. Dziś po raz pierwszy mamy przyjemność gościć w naszym gronie wojskowym Polaka z Polski. I radzi byśmy byli, gdyby pan zechciał nam coś na ten temat powiedzieć. Zupełnie nie byłem przygotowany do wygłaszania przed generalicją litewską w obecności jej naczelnego wodza odczytu o sytuacji narodowości Rzeczypospolitej. Pytanie generała Rasztykisa miało zupełnie wyraźnie na celu zbadanie moich poglądów, a tym samym poglądów moich mocodawców na sprawę Wilna i Wileńszczyzny, przedmiotu ciężkiego sporu między Litwą a Polską. Znalazłem się w niełatwej sytuacji. Odpowiedziałem po chwili namysłu, że wiadomości generała są słuszne. Polskie kresy wschodnie bardzo się jeszcze różnią od centrum kraju i od obszarów zachodnich. Jest to przykra konsekwencja poprzednich lat zaborów przez Rosję i Austrię, które nie zamierzały nic robić dla tych obszarów. Nie wolno zapominać, mówiłem, że od 18 lat, a właściwie od 15 lat mamy możliwość urządzenia życia w Polsce. Robimy to od nowa i prawie z niczego. Co do języka na wschodnich kresach, to wiadomości generała są prawdziwe. Oprócz języków narodowości niepolskich, jak Ukraińcy i Białorusini, posiadamy jak każdy większy naród dialekty dzielnicowe. Rzeczywiście. Inaczej mówi Polak. Spod Nowego Sącza, inaczej z Helu lub Kościerzyny, jeszcze inaczej z Puszczy Kurpiowskiej i zupełnie inaczej Polak z Wilna czy z Lwowa. W tych dwóch miastach o ludności większości polskiej, Wilnie i Welwowie, Polacy mówią podobnie i według mego osobistego przekonania mówią najpiękniej z wszystkich Polaków, nie wyłączając Warszawy. O ile mi wiadomo, bo znam tę sprawę tylko teoretycznie z ostatnich niedawnych studiów, to i Litwa posiada w pewnym stopniu podobną sytuację. Kraj Kłajpecki i obszar północny, Zarasaj, Jeziorosy. Różnią się także od obszaru, który my Polacy nazywamy żmudzią. Polska, podobnie jak wiele innych państw środkowo-wschodniej Europy, posiada znaczny odsetek ludności etnicznie niepolskiej. Jest ona skoncentrowana w części wschodniej Polski, mówi innymi językami i to nadaje specjalny charakter naszym wschodnim obszarom. Generał Rasztykis nie zrezygnował jednak z dalszego natarcia na mnie i wręcz zapytał. Przyzna jednak pan, panie pułkowniku, że w Wilnie i Welwowie jest inna polskość aniżeli w Warszawie, Poznaniu i Krakowie? Sprawa była jasna. Czyż miałem generałowi Rasztykisowi rzucić w twarz powiedzenie w sprawie Wilna, z którym zostałem odprawiony w Warszawie przez generała Stachiewicza? Nie. Uznałem po tym pytaniu, że dalsze przeciąganie podobnej rozmowy w tych okolicznościach byłoby niecelowe i mogłoby doprowadzić do zupełnie zbędnego starcia słownego. To też uśmiechnąłem się, jak umiałem najmilej i najwdzięczniej i powiedziałem, a kontr. Ależ naturalnie, panie generale. Nie można nawet porównywać całej gorącej atmosfery Wilna i Lwowa z Krakowem albo nawet z Warszawą. Wilnie i we Lwowie w latach 1918-1920, a również i obecnie ludzie wciąż jeszcze żyją epoką polskiego patriotyzmu opartego na najczystszej wody romantyzmie naszych wieszczów narodowych i na epickich, bohaterskich wzorach z rycerskich powieści Sienkiewicza. Brałem sam udział w walkach o Lwów w roku 1919 i nieustannie mam w pamięci, jak wspaniałe były nastroje Polaków z Lwowa i jakie wzruszające i wielkie ich przywiązanie do Polski. Nie chciałem poruszać sprawy Wilna, nastrojów Polaków w Wilnie, bo to by sprawiło przykrość Litwinom, zresztą sprawa wileńska jest dla mnie tabu, zgodnie z oświadczeniem generała Stachiewicza. Ta moja odpowiedź zamknęła rozmowę polityczną rozpoczętą przez generała Rasztykisa, który nie podjął tego tematu więcej, lecz nader zręcznie wprowadził do rozmowy generała Czerniusa i innych bliżej siedzących generałów. Zaczęliśmy mówić o sprawach ogólnych i obojętnych. Po deserze nalała służba do kielichów szampana. Generał... Rasztikis, nie powstając, wygłosił krótkie przemówienie, w którym powitał mnie jako pierwszego atasze wojskowego z Polski, życzył powodzenia i w końcowym zdaniu wyraził nadzieję, iż zapoczątkowane między Polską a Litwą stosunki będą się rozwijały pomyślnie. Odpowiedziałem, nie powstając również, że jestem prawdziwie zaszczycony i wdzięczny za tak gościnne przyjęcie, że cenię to sobie bardzo wysoko. Co do przyszłych stosunków litewsko-polskich mam przekonanie, że we wspólnym interesie leży, aby się one pomyślnie i najprzyjaźniej rozwijały. Polacy cenią nade wszystko wolność i, chociaż dziś to już trąci anachronizmem, zwykli walczyć o naszą i waszą wolność. To hasło powinno nam, Litwinom i Polakom, przyświecać w układaniu stosunków. Zakończyłem swoje przemówienie. Śniadanie było skończone. Powróciliśmy do sali Witoldowej. Tam przy kominku, ciągle buchającym ogniem i przed wizerunkiem wielkiego księcia Witolda, zasiedliśmy na dębowych ławach. Służba wniosła czarną kawę i podała na nowo karawki krupników. Dopiero teraz, po blisko trzech godzinach uporczywego milczenia, rozwiązały się języki wszystkich obecnych bez wyjątku. Nastrój całego zebrania nagle się zmienił. Wszyscy Litwini wyraźnie się odprężyli. Nie poruszano już więcej trudnych problemów politycznych. Rozmowa stała się bardzo ogólna, taka jak w każdym żołnierskim gronie. Poczułem się dużo lepiej w tej zmienionej atmosferze. Wypytywano mnie teraz o różne sprawy z naszego wojskowego i codziennego życia w Polsce. W bardzo przyjemnej, przy końcu śniadania, atmosferze, Przesiedzieliśmy do godziny prawie czwartej po południu. Nie bardzo wiedziałem, czy będzie zgodnie z protokołem na Litwie, jeśli pierwszy pożegnam generała Rasztikisa. Powiedziałem więc generałowi Czerniusowi, że właściwie muszę już iść, gdyż mam zajęcie, a nie wiem, czy nie zepsuję tym tak miłego zebrania. Generał Czernius spojrzał na zegarek i z dobrze udanym przerażeniem zawołał — To już tak późno, wszystkim nam już dawno czas powrócić do pracy. Opowiadano mi później, że rozmowa między generałem rasztykisem, a mną w czasie tego śniadania była szeroko komentowana w kownie. Moi informatorzy powtarzali mi prawie słowo w słowo to, co do mnie mówił generał Rasztykis i to, co mu odpowiadałem. Naturalnie, jak zawsze w podobnych wypadkach bywa, wiele rzeczy było dodanych lub przeinaczonych, szczególnie sprawa Wilna. Kuzyn mój w kownie, doktor medycyny Gedwiłło, Mówił mi, gdy go odwiedziłem, że się dobrze przedstawiłem generalicji litewskiej i że z dużym uznaniem wyrażali się o moich wysiłkach wyjścia z trudnego położenia. Poselstwo polskie znalazło lokal i wyprowadziło się nareszcie z hotelu Metropol, gdzie przymusowo rezydowało bez mała dwa miesiące. Nowy lokal poselstwa stanowią dwa połączone ze sobą prywatne mieszkania w jednym z nowoczesnych domów mieszkalnych w pobliżu Lajsfez Alei. W jednym mieszkaniu są biura posła Harwata oraz jeden pokój jako biuro atasze wojskowego. W drugim mieszkaniu, położonym naprzeciwko, pracują radca Maciej Załęski, jednocześnie jako konsul RP w Kownie i atasze poselstwa oraz pan Sławomir Dziarczykowski jako szyfrant i atasze handlowy. Tamże mieści się reszta składu poselstwa, pan Kowal, kierownik kancelarii oraz panie Sadowska, Trochimowska i Jelińska. Nieokreślone stanowisko w poselstwie zajmował pan Stanisław Westfal. Wybitny znawca litewskiego języka, zdaje się, że był on przydzielony specjalnie do studiowania prasy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych... Przysłało nam również zupełnie przyzwoite umeblowanie dla całego poselstwa i wreszcie po dwóch miesiącach jesteśmy już jako tako urządzeni. Litewskie Muzeum Wojska w Kownie W początku czerwca prosiłem pułkownika Dulksnysa, aby ułatwił mi zwiedzenie Muzeum Wojska w Kownie. Pułkownik Dulsknys ociągał się z odpowiedzią, ale po kilku dniach zawiadomił mnie, że dyrektor muzeum, generał dr Nagewicz czeka na mnie każdego dnia i że chętnie oprowadzi mnie osobiście. Umówiłem się na godzinę 10 rano, 14 czerwca. O muzeum Wojska w Kownie wiedziałem już, że jest to główna centrala antypolskiej propagandy i tendencyjnie gromadzonych pamiątek z przeszłości polsko-litewskiej z wyraźnym celem wykazania wrogiego stosunku Polski do Litwy. Mógłbym zwiedzić Muzeum Wojska sam, bez najmniejszych trudności i bez zawiadamienia o tym sztabu generalnego. Wolałem jednakże postawić sprawę jasno. O dyrektorze muzeum dowiedziałem się, że jest jednym z najbardziej czynnych członków Związku Wyzwolenia Wilna, dla Polski wyraźnie nieprzychylny, jeśli nie wrogi. Celem moim w wizytowaniu muzeum oficjalnie po zgłoszeniu w sztabie było przede wszystkim zaakcentowanie, że nie widzę powodów do bojkotowania przez Polaków muzeum wojska oraz wpisanie się do księgi pamiątkowej z silną deklaracją, podkreślając przyjazne stanowisko Wojska Polskiego w stosunku do Nowej Litwy. Jednakże dla zademonstrowania że nie wszystko to, co jest tam wystawione, może aprobować oficer polski. Udałem się do muzeum w cywilnym ubraniu, a nie w mundurze. Dotknąłem tym, zdaje się, generała Nagiewicz-Siusa, który oczekiwał mnie w swoim gabinecie ubrany w pełni gali generalskiego munduru i był najwidoczniej nieprzyjemnie zaskoczony moim granatowym ubraniem. Nie tając swego niezadowolenia dał temu wyraz w pierwszych nieomal zdaniach naszej rozmowy, poruszając temat swoich podróży zagranicznych, powiedział zupełnie celowo, na stanowiska odpowiedzialne i trudne w dyplomacji wojskowej powinni być wysłani ludzie specjalnie przygotowania, w szczególności dobrze obyci z zagranicą. Wielkim błędem byłoby wyznaczanie na odpowiedzialne stanowiska atasze wojskowych, na przykład młodych dowódców pułków wziętych wprost z linii. Rozmowa toczyła się po rosyjsku. Sedno tej sentencji generała nagiewicz leżało w tym, że po mojej nominacji do kowna na atasze wojskowego Polska Agencja Telegraficzna podała mój życiorys, bardzo króciutki, za moją zresztą zgodą, w którym z przebiegu mojej służby wojskowej podane było tylko dowódca pułku kawalerii, i poprzednio wykładowca w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, a o ostatnim okresie mojej trzyletniej pracy, jako pierwszego oficera sztabu inspektoratu generała Berbeckiego w Giszu, nie było wzmianki. Dla litewskiej opinii publicznej, a zresztą także i polskiej, przybyłem więc na swoje stanowisko na Litwę wprost z jakiegoś małego kawaleryjskiego garnizonu w Polsce. Generał Nagiewicz już bardzo chytrze i sprytnie to powiedział, bo nie mogłem przyjąć jego słów do siebie, jako że litewski sztab generalny właśnie ogłosił, iż pierwszym atasze wojskowym Litwy w Warszawie będzie pułkownik Waliuszis, obecny dowódca pierwszego pułku huzarów imienia księcia Janusza Radziwiła, ten sam, co tak zjadał mnie wzrokiem na powitalnym śniadaniu. Litewskie Muzeum Wojska jest jednym z najbardziej okazałych gmachów w Kownie. Budynek składa się z trzech części złączonych w jedną całość, stanowiących razem piękną kompozycję architektoniczną. Część środkowa mieści właściwie Muzeum Wojska. Skrzydło lewe stanowi rodzaj mauzoleum z wieżą zegarową, z której co godzinę słychać melodie litewskich pieśni patriotycznych i wybijane są godziny, pół godziny oraz kwadransy. Słychać je było prawie w całym Kownie. Na obszernym skwerze przed gmachem muzeum stoją dwa pomniki. Pomnik dla uczczenia wolności Litwy i dzwon wolności. Ten ostatni jest darem litwinów amerykańskich. Pomnik wolności Litwy to wyniosła prostokątna wieża z symboliczną figurą skrzydlatej Nikę odlaną w brązie i umieszczoną na szczycie wieży. W pobliżu wieży dzwonu znajduje się grup nieznanego żołnierza zbudowany z szarych, zwykłych polnych kamieni, zebranych na polach wszystkich gmin wiejskich obecnej Litwy. Grup nieznanego żołnierza Otoczony licznymi krzyżami i kapliczkami z figurami świętych kościoła katolickiego, tak bardzo charakterystycznych dla krajobrazu litewskiego, na wyniosłej wieży zegarowej Muzeum Wojska stale pełni służbę wartownik w mundurze weteranów Wojska Litewskiego. Ze szczytu powiewa dumnie sztandar Nowej Litwy — żółto-zielono-czerwony. Codziennie... O godzinie szóstej po południu na dziedzińcu przed muzeum odbywa się uroczystość opuszczenia sztandaru państwowego. Ceremoniał ten jest bardzo uroczysty i wywiera na obecnych duże wrażenie. W czasie tej codziennej uroczystości zbiera się zawsze duża grupa publiczności. Parokrotnie chodziłem tam, aby przypatrywać się tej codziennej patriotycznej manifestacji Litwinów. Widziałem liczne wycieczki ludności wiejskiej z całej Litwy, a nawet z Wilna i ze Święcian. I bardzo liczne wycieczki szkolne, głównie z prowincji litewskiej. Litwini odnosili się z dużym patriotyzmem do tej uroczystości. Wszyscy, jak na komendę, odkrywali głowy na pierwsze dźwięki hymnu narodowego i stali w skupieniu. Nie wiem, kto był twórcą pomysłu tej uroczystości. W każdym razie przysłużył się on dobrze sprawie utrwalenia poczucia w narodzie litewskim, że jest nowa Litwa. Moje wrażenia ze zwiedzania Muzeum Wojska w Kownie, Karo Muziejus były naprawdę bardzo mieszane. Z jednej strony z prawdziwym uznaniem podziwiałem włożoną w jego urządzenie wielką pracę i prawdziwy wysiłek, aby nadać całości eksponatów charakter dokumentujący historyczne prawa obecnej Litwy do samodzielnego istnienia, a z drugiej strony jako Polaka. Drażniły mnie pewne, niepotrzebne, przejaskrawione akcenty ze wspólnej, wielowiekowej polsko-litewskiej przeszłości, mające na celu po prostu bezwzględne wymazanie tej dziejowej wspólnoty. Innym, nieprzyjemnym momentem było generalne litwinizowanie, w sensie współczesnej, etnicznej Litwy, ludzi tej miary co Adam Mickiewicz, który przecież nie umiał nawet mówić po litewsku. Chodzimy z generałem nagiewicz do muzeum. Pierwszym moim wrażeniem przy wejściu do głównej sali było ogromne zdumienie. Doprawdy nie wiedziałem, gdzie się znajduje. W litewskim Kownie, czy też w polskich miastach, Krakowie lub Warszawie. Na wprosty drzwi wejściowych, na przeciwległej ścianie rzucają się w oczy każdemu wchodzącemu do muzeum olbrzymich rozmiarów płótna, kopia Grunwaldu Jana Matejki i tuż zaraz obok Unii Lubelskiej tegoż artysty. Poza tym są tam obrazy Jana Matejki Wytautas, portret wielkiego księcia Witolda, niekoronowanego króla litewskiego, Tadeusza Styki, tryptyk obrazujący bitwę pod Grunwaldem i Jana Styki, przysięga młodego Witolda. Obrazy Styków są niewątpliwie autentyczne. Ponad tymi wielkimi płótnami stanowiącymi cenny nabytek muzeum w górnej kondygnacji sali znajduje się długi szereg portretów wszystkich królów Rzeczpospolitej od Władysława Jagieły aż do Stanisława Augusta. Królowie polscy, poczynając od Władysława Jagieły, krewo 1386. Aż do śmierci ostatniego Jagiellona, Zygmunta II Augusta w roku 1572, byli jednocześnie wielkimi książętami litewskimi, a więc z tego tytułu mogła nowa Litwa z pewnym naciągnięciem przyjąć ich do swego muzeum, chociaż nowa etnograficzna Litwa nie jest spadkobiercą dawnego wielkiego księstwa litewskiego. Niemniej jednak mam silne wrażenie, że jestem Rzeczpospolitej. To niczym niezatarte uczucie pozostaje we mnie na długo. Na prawo od portretu Stanisława Augusta Poniatowskiego wisi portret, wcale dobry, obecnego prezydenta Litwy, Antanasa Smetony. Dwa dalsze wolne miejsca są pozostawione dla przyszłej historii współczesnej nowej Litwy. Pierwsze wrażenia wspólnoty historycznej Litwy i Polski Mijały jednak w miarę dokładniejszego zwiedzania muzeum. Panuje tu wszechwładnie, jak i w salach kasyna garnizonowego, kult dla wielkiego księstwa litewskiego pod władzą Witolda, Witautas. olbrzymiego obrazu od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Wielki Książę Witold jest w Muzeum Wojska Litewskiego gloryfikowany jako symboliczna postać historyczna, jako wyraz dążeń narodu litewskiego, jako wreszcie kredopolityczne. W głównej sali znajduje się kilkanaście odmian postaci wielkiego księcia Witolda w różnych okazjach historycznych.